Jest 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Po wyborczy ruch prezydenta Węgier wzywa do siebie liderów wszystkich partii, które wejdą do parlamentu. Kardynałowie Ryś i Dziwisz powtarzają gest Jana Pawła II. Pojawili się w synagodze. Na kolei powrót do przeszłości pociąg nieśpieszny pojawił się na torach. Prezydent Węgier wzywa do siebie liderów trzech partii, które zasiądą w nowym parlamencie. Chce się z nimi spotkać pojutrze. Tymczasem lider opozycyjnej Tisy, która we wczorajszych wyborach zdobyła zdecydowaną większość w parlamencie, ponownie apeluje, żeby prezydent podał się do dymisji.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 Nie będzie przeprosin dla papieża od Donalda Trumpa. Amerykański prezydent mówi, że nie ma za co przepraszać Leona XIV i że nie wycofa swojej krytyki pod jego adresem. Stwierdził też, że zamieszczona przez niego grafika ukazującego w szatach Jezusa w rzeczywistości przedstawiała go jako lekarza, a nie Chrystusa. Co dzieje się na linii Waszyngton-Watykan? O tym Marek Wałkowski. Na portalu Truth Social Trump napisał, że papież powinien wziąć się w garść, używać zdrowego rozsądku, przestać sklebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem. Prezydent USA skrytykował także Leona XIV w rozmowie z dziennikarzami po powrocie do Waszyngtonu z Florydy. Nie podoba mi się papież, który uważa, że posiadanie broni nuklearnej jest w porządku, powiedział Trump odnosząc się do pośredniej krytyki ze strony papieża dotyczącej wojny z Iranem. Nie chcemy też papieża, który uważa, że przestępczość w naszych miastach jest okej. Okay. Nie jestem fanem papieża Leona, dodał amerykański prezydent, który niedługo potem opublikował wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której przedstawia samego siebie jako postać przypominającą Jezusa uleczającego chorych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W odpowiedzi na krytykę Donalda Trumpa Leon XIV zapewnia, że nie obawia się amerykańskiego prezydenta, podkreśla, że głosi pokój, że to przesłanie kieruje do wszystkich na świecie. Kardynał Grzegorz Ryś i kardynał senior Stanisław Dziwisz w krakowskiej synagodze odwiedzili ją, żeby przypomnieć o wizycie świętego Jana Pawła II w Wielkiej Synagodze w Rzymie 40 lat temu. To wydarzenie było przełomowe, moment w którym przekroczono próg nie tylko budynków, lecz także uprzedzeń, lęków i bolesnej historii, mówił w synagodze na krakowskim Kazimierzu, kardynauryś. Poruszające chwile w sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie przy kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Warszawie pochowane zostały szczątki jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. Trafiły do Polski po ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w ramach Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. Z Sanktuarium zabrała je do badań prokuratura. Teraz z honorami wojskowymi, wojsko, wojskowymi wróciły na swoje pierwotne miejsce spoczynku. W uroczystości wzięły udział między innymi rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, w których pogrzeb wywołał silne emocje Marii Dormanowskiej, córce Bohdana Dormanowskiego. Towarzyszyła poruszająca myśl. Zastanawiałam się cały czas, czy to nie jest on. I to było najgorsze. Ojciec został zamordowany w Katyniu. Ze smutkiem uroczystość przeżyła Maria Siwecka, córka adwokata Stanisława Siweckiego. Żal, że nie mogłam uczestniczyć w pogrzebie swojego ojca. 86 lat temu Sowieci wymordowali strzałem w tył głowy blisko 22 tysiące polskich oficerów, policjantów, urzędników i naukowców. Ich szczątki spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Miednoje, Podkijowskiej Bykowni i Charkowie. Witold Banach, Polskie Radio. Uroczystość odbyła się w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To są aktualności jedynki. Prawdziwa podróż w czasie. Pociąg nieśpieszny zadebiutował na torach. stanął na dworcu Warszawa Główna to skład złożony z wagonów wyprodukowanych w latach 80. XX wieku. Wzbudził ogromne zainteresowanie. Taki stary pociąg to naprawdę w nim jest fajnie. Jak się pociąg podoba? Przypomniały się dawne czasy? No przypomniały się, podoba się no.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 klimat Stan powietrza w kraju jest dobry albo bardzo dobry tylko w Nowej Rudzie. umiarkowany. 33% prądów krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 Urodziny, jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeżeli to wtorek, to jesteśmy w Zakopane. Cztery pory roku od dziewiątej do dwunastej nadajemy z Kasprowego Wierchu. Zapraszam, Roman Czajarek. Jedynka to jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. W kwietniu 1940 roku w Katyniu sowieci rozpoczęli masowy mord oficerów Wojska Polskiego, ale też policjantów, urzędników, lekarzy, prawników, przedstawicieli elity intelektualnej. W kwietniu 1943 roku Niemcy okupujący Polskę i część Rosji odkryli ich groby i poinformowali o tym. Dzisiaj, 13 kwietnia, obchodzimy Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej w okresie PRL-u oficjalnie wymazanej z zakazem nie tylko świętowania, ale też wspominania. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Historia Bliska. Będziemy o Katyniu rozmawiać. Marek Stremecki.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 A gościem dzisiejszego programu jest pan Grzegorz Rutkowski, historyk z muzeum Historii Polski, specjalizujący się w okresie II wojny światowej. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór Państwu. Słowo katyń, panie Grzegorzu, ten termin już jest bardzo rozpowszechniony od przecież bardzo wielu, wielu lat. I w polskim języku, ale też w świadomości, choć przecież z tym różnie bywa. Powiedzmy więc, co się kryje za tym pojęciem? Kryje się jedna z najbardziej dotkrywych zbrodni, która dotknęła nasze państwo w XX wieku. Nie jest to na pewno z, z tych dwudziestowiecznych katalogu zbrodni o charakterze ludobójczym, który niestety w wypadku Polski jest strasznie bogaty. Nie jest to zbrodnia największa, ale jedna z najbardziej dotkliwych, ponieważ dotykająca polskich, polskich elit. Przedstawicieli inteligencji, liderów społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Dlatego jest to zbrodnia tak bolesna i też y, ważnym aspektem tej zbrodni jest fakt, że jest to zbrodnia zakłamana, która przez wiele dziesięcioleci była przedstawiona w sposób zupełnie inny niż było w rzeczywistości, a sprawcy tej zbrodni, mam tu na myśli Sowietów, przez bardzo długi okres czasu właśnie fabrykowali, właśnie tworzyli tak zwane kłamstwo katyńskie, że że zbrodnię dokonali, dokonali Niemcy. I po dziś w właśnie, sumie ta zbrodnia rzutuje także na relacje polsko-rosyjskie jest też dobrym takim wskaźnikiem tego, jak te relacje polsko-rosyjskie się układają. Poproszę teraz historyka, abyśmy wrócili do tego 1915 1900... 1940 roku. Jak do tego doszło? Jak to wyglądało wszystko wtedy? 17 września 1939 roku Związek Sowiecki napada Polskę, która jest w trakcie walk i od 1 września 1939 roku walczy z najazdem niemieckim. Jest to realizacja ze strony Związku Sowieckiego. Realizacja porozumień układu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, który zakłada podział Polski, ale także podział całej wschodniej Europy. I tego 17 września druga Rzeczpospolita otrzymuje ten cios w plecy i tereny wschodnie Rzeczpospolitej zostają zajęte przez Związek Sowiecki i do niewoli sowieckiej dostaje się wielu polskich jeńców żołnierzy Wojska, Wojska Polskiego. To jest ponad 200 tysięcy żołnierzy, którzy albo wycofują się na tak zwane Przedmoście Rumuńskie, albo w ramach odtwarzania poszczególnych jednostek Wojska Polskiego, bo każdy puk miał tak zwane ośrodki zapasowe, po prostu są mobilizowani, żeby uzupełniać straty jednostek walczących z Niemcami. Więc tutaj ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy dostaje się do niewoli sowieckiej i status jest taki no, zawieszany w powietrzu, ponieważ Związek Sowiecki uznaje, że 17 wrześniu 1939 roku, to Polski już nie było. I to nie jest w ogóle najazd. I skoro to nie jest najazd, to też oni nie są jeńcami. Ci polscy polscy jeńcy. No, ale w myśl prawa międzynarodowego jeńcami są. Ale wracając jeszcze do, do tych kwestii związanych z postawą Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki tworzy dla kadry oficerskiej, bo w większości mówimy tutaj o oficerach. To grupa podoficerów to licząca na 25 tysięcy żołnierzy też będzie w w Związku Sowieckim, ale i zbrodnia kratyńska nie obejmie. Natomiast mówimy tu Tutaj o grupie 15 tysięcy oficerów, którzy są w, zgromadzeni w obozach specjalnych na terenie Związku Sowieckiego w Kozielsku, Starobielsku, Starobielsku i Ostaszkowie i oni do w, marca 1940 roku są tam przetrzymywani i po prostu Związek Sowiecki, tutaj NKWD, czyli te Służba Bezpieczeństwa na Związku Sowieckiego, bada ich stosunek do władzy sowieckiej. Zastanawiałem się, co z nimi zrobić. I tutaj 5 marca 1940 roku no, Sowieci już podejmują decyzję, co zrobić, jaki będzie los polskich oficerów. Ławielin Beria, to jest szefanka KWD, przedkłada najwyższym władzom Związku Sowieckiego taki dokument. On przejdzie do historii jako decyzja katyńska. On tam wyliczy dokładnie, ile jest tych oficerów oraz także więźniów o charakterze politycznym na terenie Związku Sowieckiego. No i właściwie co, co on rekomenduje z nimi zrobić? On rekomenduje, żeby ich po prostu zlikwidować. Ponieważ to są osoby, które są, jak on to uznał, wrogie względem Związku Sowieckiego, więc stanowią problem i podjęta zostaje decyzja o tym, żeby tych ludzi zamordować. I od kwietnia 1940 roku ci polscy jeńcy, czy z obozów specjalnych, czy z więzień, są y, mordowani w y, różnych miejscach. Najbardziej będziemy tutaj kojarzyli z, z tą zbrodnią jedno takie miejsce, czyli Katyn pod Smoleńskiem, gdzie grupa polskich oficerów, akurat w tamtym miejscu to, to będą oficerowie, zostają przewożeni, no i tam w lesie katyńskim zamordowani, no i będą do 43 roku sposzywa, spoczywać w masowych grobach. Czy też Panie je, jeszcze na moment pan bym prosił wrócić o moment tej decyzji. Pan mówi Beria, mówi 5 marca, on to wymyślił, Jaka była rola w tym Stalina? Czy wiemy o tym? Bo to Beria musiał mieć jakąś akceptację, prawda? Czy wiemy, o, o, że, to, że to było jednoosobowo, podejmuje decyzję Stalin? Czy on decydował? Jeżeli mówimy o samej decyzji katyńskiej, to w, pośród dwudziestowiecznych ludobójstw to jest dokument nietypowy. Bo w jednym dokumencie, na praktycznie półtorej kartce papieru, mamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zbrodni katyńskiej czyli motywy strony sowieckiej. One są na razie w, w myśl tego dokumentu rekomendowane przez Berię. Mamy także podpisy przywódców Związku Sowieckiego. Oczywiście tutaj rolę decydującą pełni Józef Stalin, bo on jest faktycznym dyktatorem i władcą Związku Sowieckiego. Natomiast no, to gremium podejmujące najważniejsze decyzje jest szersze. I mamy na tym dokumencie podpisy tych ludzi oraz także, jeżeli to było, decyzja została, bo w wypadku części z nich decyzja za czy przeciw zostaje podjęta telefonicznie. Także mamy adnotację, To jest za, więc doskonale wiemy, kto ma krew na rękach polskich oficerów, jaka to jest grupa co do liczby tychże oficerów, nawet do tego stopnia, jaki to jest skład etniczny, jaki procent to jest Polaków, jaki procent Żydów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj widzimy te, te ponad pół roku pracy NKWD, żeby rozpracować tych oficerów, jaki jest stosunek do Związku Sowieckiego i czy oni po prostu związku Związkowi Sowieckiemu w jakimś dalszym etapie się będą mogli na coś przydać. No i tutaj zostaje podjęta decyzja, że no po prostu ich trzeba zlikwidować i na mocy tej decyzji w kwietniu, w maju 40 roku zostaną dokonane na terenie obecnej Białorusi, Ukrainy, a także częściowo Rosji, masowe, na masowe zbrodnie. Czy to nie było tak, że i przed tą decyzją, tym, tym BERI dokumentem nie przemyśliwano tego? Myślę sobie tak, że to, ta zbrodnia wymagała Dużego przygotowania, panie Grzegorzu. Tam przecież chodziło o tysiące ludzi. Musimy też zdawać sobie sprawę, że Związek Sowiecki był przygotowany do tego typu operacji. Był okres czystek stalinowskich z końcówki lat 30. XX wieku i na o wiele większą skalę. Służby specjalne Związku Sowieckiego, mam tutaj na myśli NKWD, przeprowadzały podobne typu operacje według podobnego modelu. Zbrodnia katyńska jest pośród tych zbrodni wyjątkowa, podobnie jak Operacja Polska, ponieważ z punktu widzenia prawa międzynarodowego to dotyczyło Praktycznie jednej grupy etnicznej. A nawet jeżeli biorąc pod uwagę, że w większości wypadków no to by, by były osoby, które samo definiowały się, że, że to są Polacy, albo ewentualnie Polacy pochodzenia żydowskiego czy, czy ukraińskiego, więc to, był, to były osoby, które no z punktu widzenia tego zachodniego byłyby traktowane jako obywatele Polscy no to mamy jedną grupę etniczną, która do, została zamordowana. Pięknie to plasuje, w, w, o ile tutaj wyraz pięknie może być użyty, kategorię ludobójstwa, zbrodni o charakterze ludobójczym. Bo w wypadku wcześniejszych, wcześniejszych zbrodni, w, ponieważ Związek Sowiecki jest państwem wieloetnicznym, a te zbrodnie najczęściej mają charakter wieloetniczny. A tutaj mamy tą sytuację, że jest to praktycznie jedna grupa Etniczna, która zostaje zamordowana, co jest ważne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ponieważ takie zbrodnie się nie przedawniają. Więc też jest kwestia taka, że strona polska po, po w dziś dzień może domagać się sprawiedliwości, niezależnie czy śledztwo w tej, w tej materii po stronie, po stronie rosyjskiej zostało zamknięte, czy też... Nie. Wiemy, jak to jest potwornie trudne. Wróćmy jeszcze do 40 roku i tej samej zbrodni. Jak tego dokonano? Film Andrzeja Wajdy trochę pokazuje, że część oficerów, ludzi zostało rozstrzeliwanych, że tak powiem, pod dachem. Część już stało nad grobami, nad dołami. Rozstrzeliwano ich tak samo, strzałem w tył głowy. Tutaj metody były, tak jak mówiłem, już wypracowane w tych wcześniejszych zbrodniach, dokonanych przez NKWD. I to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że grupa oficerów, jeńców, ewentualnie więźniów, no bo też mówimy tutaj o pokaźnej grupie ludzi, którzy w łapę NKWD dostali się nie w wyniku kampanii polskiej 1939 roku, tylko pierwszych tygodni umacniania się władzy, władzy sowieckiej na tym podbitym terenie. Najprzeczniej formowano grupy wynoszące około 200 więźniów. Przewożono ich do miejsca egzekucji. Tam potwierdzano, trójki potwierdzały skład de facto osobowy na tej liście, czyli było pewne, że w momencie wyjazdu dany człowiek znajdował się w tej grupie wyznaczonej do likwidacji, potwierdzano na miejscu że on się znajduje w tej grupie. I to w zależności od, od miejsca realizowano to w sposób dość podobny, troszeczkę zmieniał okoliczność, powiedzmy, anturaż. Tak, tak jak to właśnie tutaj przytoczony film Wajdy Katyń świetnie to przedstawia, tę właśnie tę całą kuchnię upiorną tego procesu, ponieważ no, strzałem w tył głowy albo w kark z bliskiej odległości najczęściej trzech no, nkw dokonywało egzekucji, dwóch trzymało. Właśnie osobę, którą miała zostać zastrzelona, trzeci pociągał za, za spust. Mógł się znajdować jeszcze czwarty NKWD, który przeładowywał i dawał kolejny pistolet już właśnie przeładowany, którym dokonywano tych kolejnych egzekucji. Więc tym systemem kuli w sposób taki, no, można by wręcz to przyrównać do jakiejś taśmy jak w fabryce. 200 osób przez noc, bo to najczęściej działo się w nocy. Czy to w jakiś kazamatach więzień, czy też w nad grobem albo też w jednej z daczy w Katyniu. Wykonywano egzekucję właśnie strzałem w kark albo w tył głowy. Grzegorz Rutkowski, historyk, jest gościem programu Historia Bliska. Będziemy temat Katynia kontynuować za chwilę. Program pierwszy Polskiego Radia. Pierwszy program Polskiego Radia, Historia Bliska, Marek Strzemiecki. Gościem jest Grzegorz Rutkowski, historyk związany z Muzeum Historii Polski. Tam między innymi jest zaangażowany w przygotowanie ekspozycji o Katyniu Panie Grzegorzu w kilku miejscach są groby katyńskie. Dochodzimy do 43. Tam już są Niemcy, bo to trwa wojna. Oczywiście są w Polsce, to są Niemcy. I oni odkrywają groby. Czy coś przed tym czasem się działo z tą sprawą? Czy ktoś coś wiedział? Byli jacyś świadkowie tego okrutnego mordu? Czy ktoś upominał się o przecież zaginionych, bo Rosjanie nie rozpowiadali, nie chwalili się tą zbrodnią przecież, prawda? 22 czerwca 1941 roku Związek Sowiecki zostaje napadnięty przy trzecią Rzeszę. Wcześniej są to państwa, które działają w, w porozumieniu, niektórzy historycy nazwą to nawet sojuszem, chociaż nigdy nie, nie sformalizowanym jakimś jednym, jednym układem sojuszniczym. Zmienia się cały układ sojuszy w wojnie, ponieważ tutaj alianci widzą w Związku Sowieckim potencjalnego partnera no i to jest też szansa, żeby przychylić szale zwycięstwa, to zmaganie Związku Sowieckiego, który w 1941 roku traci ogrom terytorium i miliony ludzi, ale jednak wojna trwa. I tutaj dochodzi do porozumienia między, między zachodnimi aliantami a, a Związkiem Sowieckim. Natomiast tutaj Wielka Brytania wymogła na Sowietach, to żeby unormował on z relacje z Rzeczpospolitą. Bo jak wcześniej mówiłem, 17 września 1939 roku, kiedy Związek Sowiecki napada na Polskę, on twierdzi, że Polski już nie ma. Że ona się rozpadła w walce z Niemcami. Więc no, skoro nie ma, to jest jakaś pustka, terytorium. Oni sobie po prostu zajmują to terytorium i żeby ochronić ludność Ukraińców, Swoju. Białorusinów, no, która stanie się ich, bo oni jeszcze w jesienią 1939 tak. roku sfingują wybory, że to Ludność miejscowa chce wejść do Związku Sowieckiego, czyli taka typowa maskirowka w wydaniu, w wydaniu sowieckim. Natomiast dochodzi do podpisania układu Sikorski-Majski, czyli tutaj premier i wódz Polskich Sił Zbrojnych, Władysław Sikorski, podpisuje z. Majskim, to jest ambasador w Londynie Związku, Związku Sowieckiego. Pierwszy układ. Później w grudniu 1941 będzie układ Sikorski-Stalin już podpisany w Moskwie. No ale dochodzi do tej normalizacji stosunków między, między Związkiem Sowieckim a Rzeczpospolitą. Związek Sowiecki uznaje, że państwo polskie istnieje. No i na mocy te, tych porozumień yy, ma miejsce amnestia. Wszyscy Polacy, którzy zostali wywiezieni na wschód, w głąb Związku Sowieckiego, w czterech dużych deportacjach, są zwalniani z miejsc osiedlenia i są zwalniani także z łagrów, bo ponad przecież 100 tysięcy Polaków także trafia do więzieni. 50-60 tysięcy trafia, trafia do łagrów. Na mocy właśnie tych układów między Rzeczpospolitą a Związkiem Sowieckim odtwarzana jest także w ZSRR, a właściwie tworzona jest w ZSRR polska armia. Armia potrzebuje oficerów. Więc tutaj Władysław Anders, który jest mianowany dowódcą polskich sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, czymś, co później po, po licznych tam przetworzeniach stanie się drugim korpusem, a my możemy tutaj na, na potrzeby tej audycji no, nazwać tak potocznie armią Andersa. Po prostu szuka tych oficerów, no bo zgłaszają się oficerowie i podoficerowie w armii II RP, którzy znajdują się w Związku Sowieckim, no ale brakuje kilku tysięcy oficerów. Co się z nimi stało? Związek Sowiecki oczywiście milczy. No, nawet jest określenie użyte przez, przez Stalina często przytaczane, gdy właśnie ne, przedstawiciele e, polscy no, właśnie pytają tych kilka tysięcy oficerów. No, co, co się z nimi stało? Stalin odpowiada, no, być może uciekli do Mandżurii. Ten sam człowiek, który kilkanaście miesięcy wcześniej przecież podpisał na nich wyrok śmierci. Mm. Koszmarnie brzmi, prawda? Dokładnie. Więc mamy tutaj postać Józefa Czapskiego, który jest mianowany przez Andersa na... No, użyje znowu kolokwializmu i nieprecyzyjnie nie powiedzmy pełnomocnika do spraw poszukiwania polskich oficerów. I on tutaj z władzami sowieckimi no, prostu. a co, co też ważne, on też jest więźniem, jednym z tych... Uniknął więźnów. śmierci w Katyniu, tak. prawda? Tak. Była grupa 300 oficerów, uniknęła śmierci. Część ze względu na to, że miała stosunek do Sowietów, no bardziej taki przychylny, część... Tak. Tutaj możemy przytoczyć postać Zygmunta nie szapski, Berlinga. Pani tak, oczywiście nie Czapski. Tutaj chciałem przytoczyć postać Zygmunta Berlinga. On jest najbardziej taki kojarzony właśnie z tą grupą oficerów, aczkolwiek oni na pewno stanowią tam mniejszość, no bo większość, większość z nich to są ludzie, którzy po prostu Związkowi Sowieckiemu do czegoś mogli się przydać. Zdarzeniem, które ilustruje to, że przetrwać mogli tylko oficerowie, którzy z jakichś powodów posiadają im wiedzy i umiejętności mogli Związkowi Sowieckiemu się przydać, no tutaj będzie postać profesora Swianiewicza który przez wiele lat był jednym z najlepszych źródeł co do takiej powiedzmy ostatniej drogi oficerów w Katyniu ponieważ on już był, otarł się o las katyński i po prostu już na, to, na ostatni prostej że rozkaz że on ma z tej grupy osób wyznaczonych do egzekucji być wyłączony ponieważ jego wiedza i jego umiejętności uznano że nawet on jako więzień Związku Sowieckiego jeszcze może na coś się temu Związkowi Sowieckiemu przydać ale wracając tutaj do poszukiwania oficerów ich los był w dużej mierze nieznany. Właściwie sposób taki upiorny, bo władze sowieckie w Szczabskim też bawiły się w kotka, w kotka i myszkę. To też nie było tak, że armia Andersa, która się formowała, formowała się bez y, dużych y, trudności, bo ona formowała się z dużymi trudnościami to też na poziomie takim czysto egzystencjalnym, bo chociażby przydziały żywności dotyczyły etatu jednostek tyłowych Armii Czerwonej, no to mówimy tutaj o grupie kilku tysięcy żołnierzy, no ale też wraz z żołnierzami do miejsc formowania Armii Andersa docierają dziesiątki tysięcy cywilów. Jakoś tutaj w ten sposób trzeba powiedzmy dzielić tymi głodowymi racjami, tak aby uniknąć klęski, klęski głodu. Czyli Anders nie dowiaduje się, nawet nie przeczuwa co się z nimi stało, czyli dopiero ten 43 rok i ingerencja niemiecka, tak? Czy na 100% znajdą, los, los oficerów na 100% zostaje rozwikłany w 43 roku po odkryciu masowych grobów. Wcześniej no właściwie jest poszukiwanie tych oficerów, no ale to też jest kwestia, że strona polska dotyka takiego powiedzmy ściany domysłów braku współpracy ze strony sowieckiej, na no po 1942 roku, kiedy armia Andersa ewakuuje się ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód, no już ta możliwość dochodzenia prawdy jest bardzo ograniczona. Ktoś powiedzieć, że w tym okresie dochodzi chociażby do, do aresztowania poszczególnych mężów opatrznościowych posiadających no przecież listy uwierzytelniające przedstawiciel z dyplomatycznych RP, więc widzimy tutaj, że Związek Sowiecki traktuje tą współpracę z Rzeczpospolitą i funkcjonowanie armii Andersa jako takie zło konieczne, a dopiero po odkryciu... Tak. Powiedzmy teraz parę słów o tym odkryciu. Tam biorą udział też Polacy. To ma swoje konsekwencje dużo, dużo po wojnie. No bo jest sytuacja taka, w 1943 roku na wiosnę zostają odkryte pierwsze masowe groby pod Smoleńskiem i teren jest opanowany przez III Rzeszę Niemiecką. Wiemy, że państwo, w którym alianci toczą wojnę, państwo, które już na swoim koncie ma zbrodnię ludobójstwa liczoną w milionach, no chociażby akcja Reinhardt, która rozgrywała się na terenie okupowanej Polski, no to już mówimy o tym, że zagłada, zagłada Żydów tej powiedzmy części polskiej, polskich Żydów w dużej mierze się dokonała. Tak? Na naszych terenach już jest powiedzmy, tak jak mówią historycy, ta trzecia fala zagłady się przetacza. No i to państwo, no przecież też nie z chęci dążenia do prawdy, tylko dla własnych, własnych celów, przeprowadza śledztwo, które ma udowodnić udział Sowietów w tejże zbrodni. Publikowane są w Polsce pierwsze listy z nazwiskami ofiar, to są jeszcze listy sporządzone na bazie informacji, które dadzą się zrekonstruować na bazie rzeczy osobistych i wszystkich tych informacji, które można było wyciągnąć z masowych grobów, właściwie no z dołu śmierci, no bo to, to mówimy o Katyniu, no i z, z tak zwanych grobów rzeczowych, czyli oprócz, oprócz tego, że zakopywano ludzi, którzy zostali zamordowani, to rzeczy osobiste, które mieli w tych obozach specjalnych, także były niszczone i zakopywane w takich specjalnych grobach obok, żeby nie został po prostu po nich żaden... Żaden ślad. I na bazie tego Niemcy rekonstruują listy, takie zestawienie nazwisk polskich oficerów i publikują w prasie godzinowej między innymi na terenie generalnego gubernatorstwa. Tutaj z jednej strony no, Niemcy po prostu liczą, że zbrodnia katyńska i ta prawda o zbrodni katyńskiej pozwoli bić Klin w obóz aliancki. Że tutaj państwa, no bo mamy z jednej strony państwa demokratyczne, jak Stany Zjednoczone, jak Wielką Brytanię, mamy cały obóz, tak zwany obóz V, czyli przedstawicielstwa władz na, na wychodźstwie ich armii państw okupowanych. I tu jest to działanie niemieckie właśnie obliczone na to, żeby sprawić, żeby opinia publiczna, państwa takie właśnie jak Stany Zjednoczone, no domagała się tego, żeby po prostu w jakiś sposób Stany Zjednoczone mogły wyciągnąć jakieś konsekwencje albo jakieś działania podjęły przeciwko Związkowi Sowieckiemu, co się nie może To, to wielka po polityka, udać. pani Grzegorzu. Tak, co się po prostu wtedy... przez wielką politykę to... nie może udać, Wiel... natomiast... Ale część rodzin dowiaduje się jednak o swoich bliskich, prawda? I to jest jakby chyba największa wartość, jak no jeżeli tak można powiedzieć. Po przerwie będziemy kontynuować jeszcze i powiemy o tym zwrocie, którym nazywa się Kłamstwo Katyńskie. Polskie Radio. Jedynka. Pierwszy program Polskiego Radia, Historia Bliska, Marek Stremecki. Kontynuujemy rozmowę z Grzegorzem e, Rutkowskim, historykiem w Dniu e, Pamięci o Katyniu. Mówimy o Katyniu. Panie Grzegorzu, jest ten moment, że e, Ros Rosjanie muszą przejść do drugiej ofensywy. To znaczy zaprzeczyć temu, że tą z wielką dokonali. Znaczy Związek Sowiecki to też jest pewna bezczelność ze strony władz Związku Sowieckiego wykorzystuje najpierw zbrodnię Kotyńską do tego, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne Rzeczpospolitu, nawiązane w 1941 roku. Ponieważ Władysław Sikorski no, robi rzecz, która nie jest kontrowersyjna. Bo po prostu zwraca się z, z prośbą do Czerwonego Krzyża odnośnie losu tych polskich oficerów. Natomiast ten no, Związek Sowiecki uznaje to, że tak jakby Sikorski i władze polskie uznały, że Niemcy mówią prawdę. Akurat przez przypadek mówią prawdę tej sytuacji. No i zrywa stosunki dyplomatyczne z władzami Rzeczpospolitej. Później będzie już mógł tutaj zacząć tworzyć te zręby swojej władz Polski, przyszłej Polski, czyli Związek Patriotów Polskich, który później w lipcu 44 roku stanie się PKWN i tak dalej, tak dalej. Ale wracając do tego 43 roku, w momencie kiedy Sowieci wypierają Niemców, zostaje powołana komisja, komisja burdenki i to jest komisja, która ma przede wszystkim udowodnić, że zbrodni dokonali Niemcy. Ta komisja podaje no, wszelkie jakieś, wykorzystuje wszelkie nieścisłości, wszelkie jakiekolwiek tropy, które mogłyby wskazywać na Niemców. No, chociażby fakt, że Sowieci używali niemieckiej broni w tej, w tej zbrodni Walterów. No bo po prostu to był pistolet, który miał stosunkowo słaby nabój, no i był niezawodny, więc w sytuacji, kiedy taka grupa egzekucyjna, mając przydział kilku pistoletów, miała wykonać egzekucję na 200 osobach, no to była dobra broń do takich, tego typu roboty. Zostaje powołana komisja Burdenko. Burdenki, który ma za zadanie udowodnić, a właściwie sfabrykować wszelkie dowody na to, że zbrodnie dokonują, dokonują Niemcy. I przez kilkadziesiąt lat do właściwie końcówki Związku Sowieckiego taka wersja jest oficjalnie uznawana przez Związek Sowiecki. I cały obóz socjalistyczny, który tworzy się no, w wyniku II wojny światowej. Tę narrację łatwo Sowietom jest wykonać w Polsce Ludowej, która jest wasalskim państwem prawda, w stosunku do, do Sowietów. I to jest dosyć w pewnym sensie łatwe. Ale też przekonano, czy nie przekonano, Zachód, że to nie oni zrobili? Czy kiedykolwiek pojawiło się, na przykład podczas procesu noryberskiego wina Sowietów, między innymi Katyn. A czy jeszcze na etapie procesów norymberskich to nie mogło się pojawić. To no tutaj z dwóch powodów. Norymberga była skierowana przeciwko elitom III Rzeszy Niemieckiej. Chodziło o rozliczenie zbrodni, zbrodni niemieckich. Pomysł na taką powiedzmy ekwiwalent Norymbergi dla, dla Związku Sowieckiego pojawił się pod koniec czegoś w podobie. Pojawił się pod koniec istnienia Związku Sowieckiego i to ze strony tych środowiska tych reformatorów. Borysa Jelcyna. Dlatego przecież strona polska dostała, dostała dokumenty zbrodni katyńskiej. No, tutaj chodziło głównie o rozgrywkę także polityczną wewnątrz już wtedy Federacji Rosyjskiej, ponieważ no, Związek Sowiecki pozostawił po sobie elity, które, których część była przeciwnikami oponentami politycznymi Borysa Jelcyna. Więc tutaj rozliczenie, że tak powiem i uznanie za organizację zbrodniczą dawałoby Jelcynowi świetne narzędzie do tego, żeby rozgrywać swoich oponentów politycznych po 1991 roku. Natomiast jakie znaczenie miało też ta zbrodnia, zbrodnia katyńska? ONZ jak przyjmował definicję ludobójstwa, on tworzył ją w dużej mierze w oparciu o badania polskiego naukowca żydowskiego pochodzenia Rafała Lemkina. I Lemkin jak tworzył kategorię ludobójstwa, on, on ją tworzył w, w kategoriach bardzo szerokich. I Związek Sowiecki bardzo naciskał, żeby nie było grup społecznych objętych w kategorii ludobójstwa. Właśnie ze względu na to, że miał na swoim koncie obok Katynia także szereg innych zbrodni, które by plasowały go w, jako potencjalnego oskarżonego w właśnie jakichś procesach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o sam Zachód, w czasie II wojny światowej elity Zachodu udawały, że przyjmują wersję e, sowiecką. No bo to się po prostu opłacało z punktu widzenia przebiegu II wojny światowej. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się zimna wojna, i rywalizacja między blokami, między zachodem a wschodem, znowu stworzył się taki klimat polityczny, aby katyń, kłamstwo katyńskie obalać. I już w latach 50. był taki raport Madyna, to była komisja kongresu Stanów Zjednoczonych, która właśnie zbadała zbrodnię katyńską, żeby udowodnić, że jest to zbrodnia zbrodnia sowiecka. Ze względu właśnie na tą rywalizację między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi tych dwóch bloków. Ponownie świat zachodni no, mógł poznać prawdę o Akatyniu, a także ze względu na to odkrycie tych grobów w 1943 roku. To była jeden, jedna z lepiej znanych zbrodni, której dopuścił się Związek Sowiecki. Więc też to była zbrodnia w takim procesie tym historycznym odkrywania zbrodni, tego totalitarnego charakteru, co się kryło za modelem państwa, w zwłaszcza dobie stalinizmu. Miała charakter właśnie znaczący, ponieważ no, pozwalała poznać pewne mechanizmy, którymi kierował się Związek Sowiecki doby, doby Stalina. Dzisiaj dzień, Panie Grzegorzu, pamięci katyńskiej. Przez lata PRL-u pamiętaliśmy, pamiętano w domach, trochę na ulicy właśnie, jak, jak wyglądało takie pamiętanie o Katyniu? Lata 50., mimo odwilży, nie udało się to jednak upowszechnić, tej zbrodni. Ta narracja, że zrobili to Niemcy, ciągle była. W latach 70. liberalny gierek też nie miał żadnych szans, a nie, nie miał ochoty na to. W latach 80. 80. rok -ty jestem przełomem, prawda? Bo Solidarność powstaje, powstają ulotki, powstają grupy katyńskie pamięci. Tak, no, w latach 80. przy okazji powstania ruchu Solidarności mamy zjawisko tak zwanego drugiego obiegu, bardzo mocnego. Oczywiście on wcześniej też występuje, ale właśnie w, przy zjawisku Solidarności, tego przeświadczenia, że rzeczywiście osób, które chcą kontestować w jakiś sposób PRL, nie godzą się na, na to, jak, jak wyglądają stosunki w tym PRL-u. Jest znaczna, także sprawia, że ludzie po prostu chętniej podejmują się ryzyka, czy to kolpotażu, czy to w produkcji powielania, czy to ulotek, czy to książek, czy nawet znaczków pocztowych, gdzie właśnie ten, to hasło katyń właściwie nic nie trzeba dodawać, że właściwie katyń i wszyscy wiedzą o co chodzi. Prawda? To jest tak, że w dużej mierze PRL się wycofuje z informowaniu o tym, że za Katyniem stoją Niemcy i właściwie w latach 80. hasło w tej, w tej oficjalnej infosferze PRL-u jest raczej marginalizowane. Ona zawsze w PRL-u było niewygodne, aczkolwiek no jeżeli się gdzieś pojawiało, wiadomo, że trzeba było tutaj podkreślić, że to strona niemiecka za tą zbrodnią, zbrodnią stoi. Nawet jeżeli komuniści polscy w to, w to nie wierzyli. No, komuniści, którzy, jeżeli mówimy o tych, którzy tworzyli zręby Polski stalinowskiej, no to przecież też byli ludzie, którzy byli w ten terror umoczeni albo jako sprawcy, albo jako ofiary, albo jedno i drugie przecież. Strażnicy kłamstwa katyńskiego, do 90 roku byli bardzo skuteczni i zdeterminowani. Wciąż w nekrologach, w cmentarzach, gdziekolwiek indziej nie można było pisać i wspominać Katynia jako efektu zbrodni sowieckiej. Cenzura wciąż do końca swoich dni podawała, że można było pisać o Katyniu, jeżeli to zrobili Niemcy, albo że katyń bez konotacji jakiejkolwiek po prostu zginął na wschodzie. To było najbardziej do przyjęcia. Na szczęście to się wszystko zmieniło, A dziś y, obchodzimy Dzień Pamięci Katynia, tej wielkiej, wielkiej zbrodni, o której pan na początku powiedział i powiedział przez całą, przez całą audycję, gościem programu Historia Bliska, specjalnego dzisiaj, ten dzień, kiedy wspominamy zbrodnię katyńską Katyn, był y, pan Grzegorz Łutkowski, historyk z Muzeum Historii Polskiej. Panie Grzegorzu, y, bardzo dziękuję za wizytę w studiu Jedynki. Dziękuję również. Dobranoc ja Państwu już dziękuję Marek Stremecki. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Sędzia zwrócił się do pani Krzeszowskiej. Cóż, pani wciąż nie chce trzymać tych panów? Za żadne skarby. – jęknęła pani baronowa. – Po całych nocach ryczą, tupią, pieją, gwiżdżą. Nie ma służącej w domu, który by nie zwabili do siebie. – Ach, Boże! – krzyknęła, odwracając głowę. Sędzia był zdziwiony wykrzyknikiem, ale ja nie. Spostrzegłem bowiem, że pan Patkiewicz, nie odejmując rąk od piersi, nagle wywrócił oczy i opuścił dolną szczękę w taki sposób, że zrobił się podobny do stojącego trupa. Jego twarz i cała postawa istotnie mogła przerazić nawet zdrowego człowieka. Najokropniejsze jest to, że ci panowie wylewają oknem jakieś płyny. Czy na panią? spytał zuchwale pan Maleski. Baronowa posieniała z gniewu, ale umilkła, wstyd jej było przyznać się. Cóż dalej, rzekł sędzia, ale najgorsze ze wszystkiego przez co nawet wpadłam w nerwową chorobę, że ci panowie po kilka razy na dzień stukają do mego okna trupią główką. – Tak panowie robią? – zapytał sędzia. – Będę miał honor objaśnić pana sędziego – odparł Maleski z postawą człowieka, który chce odtańczyć menueta – nam usługuje stróż domu mieszkający na dole. A żeby więc nie marnować się schodzeniem i wchodzeniem na trzecie piętro, mamy u siebie długi sznur. Wieszamy na nim, co jest pod ręką. Może czasem zdarzyć się i trupia główka, i pukamy do jego okna. Zakończył tak słodkim tonem, że trudno było przestraszyć się równie delikatnego pukania. Ach Boże! krzyknęła znowu pani baronowa, zataczając się. Oczywiście chora kobieta, mruknął Maleski. – Niechora! – zawołała baronowa. – Ale wysłuchaj mnie, panie sędzio. Ja nie mogę patrzeć na tego drugiego, bo on ciągle robi minę jak nieboszczyk. Ja niedawno straciłam córkę – zakończyła ze łzami. – Słowo honoru, że ta pani ma halucynacje – rzekł Maleski. – Kto tu jest podobny do nieboszczyka? – Patkiewicz? Taki przystojny chłopak? – dodał wypychając naprzód mizernego kolegę, który w tej chwili właśnie już po raz piąty udawał trupa. W sali wybuchnął śmiech. Sędzia dla uratowania powagi zanurzył głowę w papierach i po dłuższej pauzie surowo zapowiedział, że śmiać się nie wolno i że każdy zakłócający porządek ulegnie karze pieniężnej. Korzystając z zamieszania, Patkiewicz szarpnął kolegę za rękaw i szepnął ponuro: "No cóż ty, świnio Maleski, kpisz w sobie ze mnie w publicznym miejscu?" – No bo jesteś przystojny, Patkiewicz. Kobiety wściekają się za tobą. – To przecież nie dlatego – mruknął Patkiewicz znacznie spokojniejszym tonem. – Kiedyż panowie zapłacą 12 rubli kopiejek 50 za miesiąc styczeń? – spytał sędzia. Pan Patkiewicz tym razem udał człowieka, który ma bielmo na lewym oku i lewą część twarzy sparaliżowaną. Pan Maleski zaś pogrążył się w głębokim zamyśleniu. Gdybyśmy, rzekł po chwili, mogli zostać do wakacji, to... Ale tak, niech nam pani baronowa zabierze umeblowanie. Ach, nic już nie chcę, nic, tylko wyprowadźcie się, panowie. Nie mam żadnej pretensji o komorne, zawołała baronowa. Jak się ta kobieta kompromituje, szepnął nasz adwokat. Włóczy się po sądach, bierze takiego szubrawca na doradcę. – Ale my mamy do pani pretensje o szkody i straty – odezwał się Maleski. – Kto słyszał o tej porze wymawiać przyzwoitym ludziom komorne? Gdybyśmy nawet znaleźli lokal, to będzie taki podły, że przynajmniej ze dwóch z nas umrze na suchoty. Pan Patkiewicz, zapewne w celu dodania większej wagi słowom mówcy, zaczął poruszać uchem i skórą na głowie, co w sali wywołało nowy atak wesołości.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 Maciej Sampolski, zapraszamy. Skomplikowana sytuacja drogowa w okolicach Torunia. Na początek Krajowa Dziesiątka i trasa Toruń-Lipno. W okolicach miejscowości Kiku na 348 km motocyklista wypadł z trasy. Na miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja. Z kolei między Bydgoszczą a Toruniem na tej samej drodze, na dziesiątce i jej 292 km samochód osobowy zderzył się z ciężarów Rówką. To w okolicach Przyłubia. I tutaj również obowiązuje ruch naprzemiennie jednym pasem. Krajowa 15. To też trasa prowadząca od Torunia do Brodnicy. Okolice Kowalewa Pomorskiego, 263 km. Tutaj również mamy problemy po awarii samochodu osobowego. W tym przypadku także obowiązuje ruch naprzemienny. I do tego krajowa 25. Trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz w Fabianowie. Dalej możemy odczuwać skutki zderzenia osobowego z busem. Na miejscu jedziemy naprzemiennie. 22 513 i 4 jedynki. Przypominamy nasz drogowy numer.